Ja <śmianowic> Jaskinia głupoty na jego pod podcazy. Znowu nadaje dzień dobry. Tu mówi do Was Krzyszmen Krzysiek z Siemianowic Śląskich. Dobrze. Dzisiejszy odcinek będzie tematyczny, bo znalazłem taki temat no nie wiem skąd mi się wziął, ale jakoś tak znalazłem. Będzie to odcinek o filmie, o filmie książce, znaczy o filmach, książkach, y, komiksach z jednej serii, mianowicie Indiana Jones. Indiana Jones jest dla mnie czymś w ogóle wspaniałym, bardzo mi się ta historia podoba, no i postanowiłem wam o tym opowiedzieć, co, jakie są moje odczucia wobec filmów, wobec y, książek, wobec komiksów jakie mam o tym, co Indiana Jones wprowadził do mojego życia, bo takie coś było no i o Indianie Jonesie. Aha, i jeśli w komentarzach mówiliście mi poprzednio, że, że jakość jest nawet dobra, no to jak jakość jest nawet dobra to wspaniale, z tym, że, że z jakością na laptopie jest tak jak z podcastem, nie mów nikomu, raz dostajemy kasie czyli dobrą jakość w miarę, a raz dostajemy kachę, czyli w tym przypadku kiche, no... no nic się po prostu z tego nie da, no ale trudno, zobaczymy jaka będzie jakość. Yy, dobrze, w komentarzach. W komentarzach yy, dowiedziałem się, że dość mało osób przesłało tego, a jest, ściągnięć podcastu jest 226, więc... no... trochę powinno mnie przesyłać, prawda? Ale dobra, ja się nie martwię. 23 komentarze mi naprawdę wystarczą. Skomentował Hoss, za co mu się należy podziękowania. Skpara, który niestety nie chciał skomentować. Sławko skomentował kilka razy, jak ma w zwyczaju. Przemko. Przemko, odcinek do ciebie zaraz pójdzie. Znaczy, pójdzie jak go nagram, bo najpierw muszę nagrać jakiś odcinek. Bo niestety, wszystkie odcinki dodatkowe mi się z komputera zmyły, ponieważ no, miały, mam nowy komputer, a starych już się nie da odzyskać, niestety. A muzyczkę, która jest, jest to gra, muzyczka z gry Field 2. Niestety, to jest wycięte 20 sekund po prostu. W komentarzu dodałem, yy, gdzie skąd ją można pobrać. I jeszcze napisała... Pepe napisał, PJ Dioko napisał. I napisała Marta, której się nie za bardzo podobało. No trudno, może ci się nie podobać, Marta. No nie słuchaj, jak ci się nie podoba. No co, ja, no, ja się chyba nie zmienię, bo taki jest mój styl, prawda? no. No nie da się chyba mnie już tak zmienić, tak żeby się komuś, komu się w ogóle nie podoba, żeby się zaczęło spodobać, więc miejmy nadzieję, że w twoim odczuciu śleje, tak jak napisałeś w komentarzu, no. Yy, więc tyle z tego początku, no co, mam nadzieję, że wam się będzie podobało, a jakoś tak mi się chce gadać dzisiaj. Yy, no to co, one, two, three, go, zaczynamy. Listopad 2004 roku. Okolice Pryna. Pan Roman. Prywatny detektyw w ulewnym deszczu oczekuje na swojego klienta, któremu zaginała żona. W oddali widzi zbliżającą się postać. Rozpoznaje w niej męża zaginionej. Dobry wieczór. To ja szukam pańską żonę. W odpowiedzi dostaje wpysk. Muszę nas ranej kamotak Neser nie widz. Mówi mąż i odchodzi. Dlaczego? Do Dlaczego do doszło do tej sytuacji? Odpowiedź znajdziesz w podcaście 420. Pierwszym polskim podcaście z Czeskiej Republiki. 420.mypodcast.com 420.mypodcast.com Hrajemy czeski. Hrajemy czeski. Radzie. Hrajemy czeski. Radzie. Hrajemy czeski. Radzie. Hrajemy czeski. Dobra, wchodzimy do podcastu tym znanym i lubianym przez wszystkich podkładem. Czy lubianym? No, mówiliście się, mówiliście, że Wam się podoba, więc będzie ten podkład. Proszę bardzo. Dobrze, moje pierwsze spotkanie z Indianą Jonesa nie wyglądało Indianą Jonesem. Popełniam takie głupie błędy zaraz na początku podcastu. Może się ktoś zniechęcić. Moje pierwsze spotkanie z Indianą Jonesem było takie, że. Była taka kiedyś kreskówka, Walter Melon leciała na kanale Fox Kids i polegało to na tym, że główny bohater jest y, specjalistą od dublerów, y, od dublowania różnych postaci z historii, na przykład jak... no z historii też z filmów, jak na przykład y, Spider-Manowi coś się stanie, złamie nogę, no to... Wtedy Walter Melon yy, idzie. O, ktoś tu ktoś wali młotem z dołu, czy coś. Walter Melon idzie, to przebiera się za Spidermana i dubluje go, to nie zawsze mu jakoś tak wychodziło. Znaczy, wychodziło, ale dość nieudolnie. Yy, no to pewnego. I to, to leciało w godzinach, kiedy ja akurat byłem w przedszkolu, bo wtedy akurat to mniej więcej było. Yy, no i. No i to się oglądało zawsze z wielkim, zapartym tchem, kiedy do przedszkola się nie musiało iść, no bo fajnie, no tata jest w domu, można zostać, bo można zostać sobie, yy, no czy tata nie idzie do pracy akurat w tym dniu, no to ja rozradowany nie muszę iść do przedszkola i co? I już o 11 godzinie włączam Fox Kids, włączam telewizor i z bananem na ryju zaczynam oglądać Waltera Melona. I to było bardzo fajne, a w jednym odcinku, w jednym odcinku e, był, e, był był, był Indiana Jones. Właśnie Walter Melon miał się wciąż. E, no, w, w, zrobić w post no miał się chcielić w postaci Indiana Jonesa. No i, no i nie za bardzo mu to. Znaczy nie za bardzo mi się to podobało. No, no czegoś to brakowało i zawsze został mi nie smak, nie smak do Indiany Jonesa. No już byłem przekonany, że ten Indiana Jones to jest zło, zło, najgorsze, że to jest głupie po prostu. No, ale później się okazało, że, <śmiech> że tak nie jest. Jak się okazało. Kiedy do Kin miała wyjść czwarta część Indiany Jonesa, w kinach się, pojawiły się plakaty. Mniej więcej tak rok, rok przed. rok. no umówmy się tak, rok, rok przed tym w kinach pojawiły się pojedyncze plakaty. Y no i myślałem, ha, trzeba, trzeba się tak ciekawić, bo tu z jednej strony ten Walter Melon, no ale z drugiej strony może to być coś ciekawego. Wtedy taka myśl mi przeszła, że możliwe, możliwe. A później na jedynce wychwyciłem poszukiwaczy Zaginionej Arki. O Boże, jakie to było wspaniałe. Na tą chwilę to był najlepszy film jaki w życiu widziałem. Yy, no teraz nie jest najlepszym filmem jaki w życiu widziałem według mnie, ale jest w ścisłej czołówce. To było coś pięknego. Poszukiwacza zaginionej Arki oglądałem z zapartwym no To było coś po prostu wspaniałego, no wspaniały film Szczególnie za 11 latka 12 to było coś. Później, co tydzień, później poszły dwa kolejne filmy. Świątynia Zagłady, która nie podpadła mi, a te, według mnie jest teraz najlepszym filmem w serii Indiana Jones. Poszła też Ostatnia Krucjata, która na ten czas chyba też mi, przypadła mi na drugie miejsce. Chociaż uważam teraz, że to jest najgorszy film w serii Indiana Jones, ale o tym to za chwilę. No i z radością poszedłem z mamą wtedy akurat. W niedzielę chyba to było nawet o godzinie 15, jeżeli dobrze pamiętam, na seans Indiany Jonesa 4, Królestwo Zaginionej Czaszki, który przez niektórych jest omawiany dość słabo, chociaż ja nic do niego nie mam, chociaż oglądałem go jak miałem 12 lat, czyli no wtedy wszystko się wydawało zajebiste. No ale tak się zaczęła moja przygoda z Indianą Jonesem. Później byłem po prostu Indiano Jonesom maniakiem. Wszystko co było z Indianą Jonesą powinno należeć do mnie. Się Zaczęła fascynacja biczami, bo miałem taki etap w życiu. I właśnie, o, taka teraz dygresja. Yy, Marta z podcastu, yy, z podcastu. z podcastu małżeńskiego mówiła, że jak ja mówiłem za moich czasów to coś tak, to coś tam, coś tam. Marto, otóż nie! Otóż nie! Ja mówiłem za czasów mojego dzieciństwa. Jeżeli tak mówiłem, no to się zapuściłem po prostu i tutaj mój błąd jest, ale już w jednym odcinku chyba wspomniałem, że jeżeli tak mówię, no to chodzi mi o dokładnie o okres od yy, tam chyba 6 do. Nie, od 7 do tam do 10 lat. Bo to uważam że za okres mój w życiu, kiedy byłem po prostu głupiutkim dzieckiem, które by chciało wszystko by zrobić, wszystko by mieć. No... No nie pochwalę się tym okresem, bo byłem, tak jak mówię, byłem bardzo głupi w tym okresie. Więc... A, wytrąciłaś mnie. Widzisz, Marta, wytrąciłaś mnie z rytmu. Wytrąciłaś mnie. Trzeba było nie mówić o mnie. E, e, więc... co? E, miałem taki etap w życiu, właśnie. W moim krótkim, czternastoletnim życiu miałem etap, gdzie fascynowałem się biczami, a do tej pory też bym się chętnie spluł jakiegoś bicza, bo to też jest fajna zabawa, ale o tym za chwilę. W ogóle będzie taki odcinek, w którym będę mówił o trzech największych moich pasjach z życia, które niestety się nie wyszły. Dobrze, to filmy po kolei. Zaczynamy. Poszuki Indiana Jones i poszukiwacze zaginionej arki. To się nazywa? Nie, sami, sami poszukiwacze zaginionej arki. Jest to film opowiadający o no, historię Indiana Jonesa, który, no, który poszukuje arki przymierza. Jest to pierwszy film z serii. Rozpoczyna się kultową już sceną kiedy Indiana Jones podmienia posążek na, na jakiejś peruwiańskiej wyspie czy na czymś tam podmienia posążek jakiegoś perwieńskiego bóstwa na worek z piaskiem, czy tam z monetami, czy tam ze ślubkami. No i tutaj się coś poszło nie tak i wielka kula się zwalnia, po czym y, ucieka Indiana Jones. Y, po drodze tam ginie jego jeden, kilka kompanów, czy tam jeden kompan już nie pamiętam nawet y, którzy go zdradzili. No i ucieka przed kulą. Ale co jest chyba niemożliwe, bo nikt chyba przed czymś by takim nie uciekł w normalnym świecie, ale to wiadomo film e, Po czym łapię go, o ile się nie, nie łapią go, o ile się nie mylę, ludzie Belloga, czy tam Belloka, nie pamiętam już, e, w głowie jadę. E, no, i, no i na czym się kończy kultowa scena. Film naprawdę godny polecenia. Od 1 do 6 bym dał mu piątkę z plusem, bo od tego się zaczęła cała moja przygoda z Indianą i Jonesem na serio. Super film, super film! E, no, dalej, dalej, dalej, dalej, dalej, mamy Indiana Jones i, e, i Świątynia Zagłady. No, tutaj na początku tego filmu nie doceniałem, mówiłem, że jest najgorszym, a teraz miód na oczy, miód na uszy. E, miód na wszystko. Najlepszy film z, całego, z całej serii Indiana Jones. Świątynia Zagłady. Diana Jones y, ma misję, y, naszym misję nie ma misji tylko no, pracuje nad y, znalezieniem Pawiego Oka, tak to, się, przepraszam, tak to się nazywało Pawie Oko w Hongkongu. Y, no i przez przypadek, no nie będę wam mówił już jak, bo sam nie pamiętam dokładnie, czy jakieś tam urywki są, ale, y, no przez przypadek ląduje na jakiejś wyspie, dzikiej, na którym razem z dziewczyną ona się chyba nazywała Willy i z chłopcem małym short, short, short run o, short run jest, no i tra, tam trafia, kurczę, trzeba będzie wycinać trafia na wyspie, na wyspę trafia Indiana Jones na wyspę no i y, się okazuje, że jest, y, są tam wyznawcy jakiegoś kultu pogańskiego, którzy składają ludzi y, w ofierze. Y, Indiana Jones trafia do tego pałacu, no i musi ten kult po prostu pokonać. Film genialny, dla mnie 6 na 6 ja bym mu dał zdecydowanie najlepszy z całej serii Indiana Jones. Indiana Jones i ostatnia korupcja. Ten film mi się najmniej podoba w całej serii, łącznie z czwórką. E, tutaj Indiana Jones e, poszukuje świętego grala. E, co, co to jest święty gral? To chyba wszyscy wiedzą, zabiera ze sobą ojca. E, jak się nazywa ojciec? Henry. Tak jak Indiana Jones. Henry Jones, którego gra e, Sean Connery. E, też bardzo fajny film. Ale no no, no, no, najniżej u mnie stoi, jakiś taki dziwny, dziwny. No i najnowszy film, e, najnowszy film z serii, czyli Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki. Tutaj Indiana Jones okazuje się, że masz syna, e, spotyka e, swoją ukochaną, zdaje się, w pierwszej części. E, no i, no i szuka krys Kryształowej Czaszki, jeden... E, Jedna z 12 mitycznych kryształowych, czas, kryształowych czaszek, czego akurat nie ma w filmie, co e, prowadzi go na ślady starożytnej cywilizacji, a nawet na UFO. E, film dla mnie dobry, nie wiem co widzą, e, co widzą w nim inni ludzie. E, więc tak, ranking. Ranking, e, ranking jest taki, że pierwsze jest Indiana Jones i e, świątynia zagłady. Drugie to Indiana Jones i Poszukiwacze Zaginionej Arki. Trzecie to Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki. A czwarte Indiana Jones oraz ostat i kruc Ostatnia Krucjata. Teraz przejdziemy do książek. Naczytałem się trochę książek o Indianie Jonesie. No to może zacznijmy to, co, od tego co mam pod ręką. Pod ręką... Mam książkę Indiana Jones' która jest w Czaszki. Książka oparta na scenariuszu do filmu George'a Lucasza. No, Indiana Jones' i jest Czaszki. Ta książka jak książka, no. To co w filmie znajdziemy też tutaj. Następna książka. Indiana Jones powraca. Jest to gruba książka w czwartej oprawie, która zawiera trzy, trzy, trzy opowieści filmowe napisane no, jako książki. Warte polecenia, warte przeczytania, yy, no ale filmy lepsze, filmy lepsze. Teraz, fi teraz wejdą książki, które, na których w podstawie filmu nie było. Yy, czyli tak, pierwszą książką jest Indiana Jones i Taniec Olbrzymów. Czytałem to? Chyba czytałem, chociaż nie pamiętam do końca. Nie, czytałem, czytałem, ale nie pamiętam, o czym są, so, no chodzi tu o dowody, szuka Indiana Jones dowodów na istnienia legendarne, legendarnego Merlina. Tutaj książka, o której dużo więcej powiem, Indiana Jones i Delfijska Pułapka. Indiana Jones wyjeżdża do Delfis, ze znowu poznaną prof, profesor Indiana Jones wtedy chyba nie był nawet, nie był nawet wtedy profesorem jeszcze. Łoch. Poczekajcie, muszę podkład dodać, bo będzie strasznie cicho. Okej, okay, podkład dodany. E, Diana Jones e, nawet wtedy jeszcze nie był prof, profesorem. E, no i coś tam pracuje nad e, rocznią delficką. Tam delficką. I no, I... no i no i się okazuje, że wpada w sidła jakiejś organizacji. I książka warta przeczytania. E, 272 strony. Fajna. E, co jest dalej? Książka Indiana Jones i Geneza Potopu Pierwsza, pierwsza książka którą przeczytałem w ogóle o Indiana Jonesie po prostu szuka Biblii Arki Noego na górę do... nie wyrusza na górę Ararat tam gdzie według Biblii osiadła Arka Przymierza No to była pierwsza książka którą przeczytałem a powiem, że ona jest już mocno średnia, chociaż wtedy byłem oczywiście zachwycony. Eee, dobra. Indiana Jones i Tajemnica Dinozaura. Jak sama nazwa nam wskazuje, chodzi tu o to, że Indiana Jones e, szuka e, śladów e, dinozaura. E, książka, no też powiem, że średnia e, średnia, średnia no nie, no, nie zbyt jakaś taka super, ale. Znaczy nie, no średnia po prostu średnia można przeczytać, nie trzeba. Eee. I jeszcze było Indiana Jones i powierzchni piraci. Chodzi tu o sprawę UFO, jednakże nie, nie, powie, nie będę wam spoilerował. Chodzi tu o UFO, tylko tyle, bo na, każde następne słowo chyba będzie, już, chyba będzie już spoilerem. Więc to tyle z książek, to tyle z filmów. To wszystko co, mam, co mogę wam powiedzieć. Ja wiem, że te informacje skrajałem bardzo, no ale no po prostu. No, nie chciałem się rozpowiadać, bo jakbym się rozpowiadał dalej, no to pewnie bym trochę spoilerował, więc no, przepraszam. E, dobrze, co nam mówi, taj... o, co nam mówi karteczka, rozpiska, co mam mówić dalej? Karteczka, rozpiska, o. E, moje rzeczy z Ind Indiana Jonesem. E, Indiana Jones dosyć mi się spodobał, więc też musiałem mieć kilka rzeczy z nim. E, po pierwsze. Mam książki, Książko, książki to Indiana rząd powraca, o której mówiłem, oraz Indiana Rządzi, które jest w określałej czaszki. Te wszystkie książki, które mówiłem, oprócz tych dwóch, są to książki, które wypożyczyłem z biblioteki albo no, po prostu spiraciłem. Mama ma dostęp w pracy do drukarki dosyć obszernej, dość dużo można wydrukować, więc ja jej daję plik na p w PDF-ie, ona to drukuje i ja mam książkę. No oczywiście jest problem, bo to, no tam jest szyte, czymś tam, no, znaczy szyte, no jakoś tak zrobione, no ale nie za dobrze się to czyta, chociaż można przeczytać. Komiksy. komiksy, Mam też kilka komiksów z Indiana Jonesem. Pierwsze to jest pamiątka z pobytu w Kanadzie Indiana Jones omnibus volume 1. Jest to książka? Tutaj jest kilka komiksów z Indianą Jonesem. Pierwsza to jest cała, cała, cała seria Indiana Jones i Zagadka Atlantydy. Komiks jest, według mnie, świetny. O, świetny, bardzo fajny. Bardzo fajnie się czyta, aż tobie go jeszcze raz kiedyś przeczytam, bo... No, dobre jest, dobre. Może no, mi się podoba. Następne... Czekajcie, muszę przewijać ten komiks, chociaż po wszystkiego nie, nie ma. Nie mam tutaj, Indiana Jones, e, Piorun, Thunder in Orient, e, Piorun e, na oriencie jakoś tak, orient, co to jest orient? E, jest to komiks, e, komiks, no tutaj już zdecydowanie mniej fajny niż zagadka Atlantydy, chociaż też godny polecenia. W ogóle wszystko co czytałem Indiana no, Jonesem jest e, godne polecenia, chociaż nie zawsze tak dobre jak e, in... No jest różnorodność, ale wszystko jest godne polecenia. Yy, następna część. Już przewijam wam, żebyście wiedzieli o co chodzi. Yy, następna część. Yy, następna część yy, jak ona się nazywała. O, yy, szukam nazwy, ale wam przy okazji powiem, yy, że jest to. Indiana Jones yy, szuka. no zaginionego brata, brata jego przyjaciółki, przyjaciółki. Tutaj okazuje się jakimś tam szefem jakiejś sekty majów czy coś takiego. Indiana Jones i ręka go. Nie, i ręka ze złota. Indiana Jones and the Arms. A nie, i ręce ze złota. Indiana Jones and the Arms of Gold. No, jeszcze mam jeden komiks, Indiana Jones i ostatnia krucjata, który jest nudny. Nudny jak Cholera, ale Indiana Jones.. Nakupi... Nabyłem go w antekwariacie z komiksami. E, no i dobrze. Co e, tu jeszcze? Filmy. Filmu wodziwo z Indiana Jonesem nie mam żadnych. Miałem piracką wersję kryształowej czaszki zakupione na, na tym. Jak to nazywa? Na Tomeksie w Krakowie. Eee, nie na Tomexie, tak na Tomexie. Eee, kilka, kilka wersji Indiana Jonesa na DVD, eee, oczywiście e, nagrane z jedynki, no ale, no ale więcej nie mam, więc filmów nie mam, no przykro mi. W eee, powiedziałem, mam Bish, mam Bish z Australii, eee, nie taki jak ma Indiana Jones, bo mój jest stok. Indiana Jones ma... nie pamiętam już jak się nazywało. Mój ma drewnianą rączkę wysuniętą, nieoplecioną i długą. Indiana Jones ma krótką i oplecioną, no ale o będzie więcej w y, dziwnych partiach krzyszmena e, Mam kapelusz Indiana Jonesowski, mam koszulę jak Indiana Jones, chociaż o, o tym, a, z tym akurat nie było problemu. No i tyle z tego co mam jak Indiana, Indiana Jones innych. Kolekcja jest dosyć mała, no ale fajna. E, no i tak, dlaczego Indiana Jones, dlaczego, dlaczego wybrałem Indiana Jones, dlaczego bym polecił wam Indiana Jonesa. Indiana Jones to po pierwsze ciekawa postać, tutaj łączy sama postać, łączy sobie humor, z dziwactwem czasami, no i z innymi takimi przygodami, no dla mnie, dla mnie po prostu miód na uszy. Yy, ciekawa fabuła, ciekawa, cieka, zawsze, zawsze dostajemy jakąś ciekawą fabułę, nie mamy tu płytkiej fabuły, która opiera się na tym, jak, że tutaj jest jakiś profesor, który jest archeologiem i, i tutaj widzisz, no to wszystko można przewidzieć, chociaż tutaj też czasami można, no tu też raczej coś można przewidzieć, ale fabuła jest ciekawa, no, no powiedzcie mi, że nie, yy, tak, yy, humor, humor tu też mamy, yy, po jeszcze jedna rzecz, możemy się dowiedzieć też trochę z historii, bo no historia też tu jest wpleciona, chociaż no nie tak do końca jako motyw taki przewodni, że tutaj nie stawiamy raczej na film historyczny, ale no ale dowiadujemy się różnych rzeczy. Całość, e, e, łącznie z obsadą i te wszystkie tworzył nam super film. Ja generalnie jeśli tego ktoś nie widział, chociaż wątpię, polecam bardzo. I to tyle w tym odcinku. E, to tyle w tym odcinku, no. Odcinek może nie był najlepszy, bo parę razy się tęknąłem. To trochę było szukania czegoś. Mam nadzieję, no, chyba to wytnę, jeśli nie, no to wybaczcie. Eee... Tyle. No. Chyba widzę robić lekcje, ale najpierw trzeba zakończyć, zakończyć odcinek, bo tak nie urwę przecież, na końcu trzeba jakoś zakończyć. dobrze eee... No tak, jeszcze trochę tak powiem. Yy, możliwe, że możliwe że wygram dyktafon na aukcji, chociaż aukcja jest sama dziwna na Elektro. Jest to dyktafon Olympus WS650, tylko że aukcja no, jest od sprzedawczyni, która ma yy, komentarze neutralne. Nasze neutralnych chyba dwa, tam negatywnych z pięć, a z 30 pozytywnych, chociaż w pozytywach pisze, że były z pięcia, ale jest ok Ale mam trochę złe przeczucia, yy, że zażądałem real foto od tej kobiety, to jest kobieta, i bo w aukcji wystawiła y, foto fabryczne, więc no ja nie będę ryzykował, jeśli mi Real foto nie pokaże, no to od niej tego nie kupię. No, bo jeśli bym wygrał oczywiście aukcję, bo postawiłem tylko 61 zł, bo y, mam 71 zł akurat na dyktafon. Y, ale jeszcze trzeba do tego doliczyć wysyłkę, 34% nawiasem mówiąc mam już na dyktafon docelowy, ale może to wygram, no ale nie będę ryzykował, wyślę jej pieniądze, ona się na mnie wypnie, no przepraszam bardzo. Yy, dobra, nowe podcasty, nowe podcasty, które są i mi się podobają, trzeba zareklamować, bo mało reklamuję nowych podcastów, Cienie Przyszłości, podcast o proroctwach z Biblii, prowadzi nie wiem kto, ale Szymon, gościu jest rewelacja, świetny podcast, świetny podcast, Cienie Przyszłości, wpiszcie sobie w Google, w yy, Google, w Google sobie wpiszcie, wpiszcie sobie może na katalogu polskich podcastów, przeszukajcie, jeśli nie słuchaliście, to ścielamy, super podcast. Podcast małżeński, podcast którego, do którego się długo przekonywałem, no bo kilka odcinków do mnie nie przemawiało, ale jak już są odcinki, tutaj do mnie przemawiają, jest to super podcast, bardzo mi się podoba, Marek i Marta prowadzą, którzy mnie chyba niezbyt lubią, a ja ich, no to tak, z początku ich też niezbyt lubiałem, później byłem neutralny, a teraz jestem neutralny, składaj, skłaniający się bardziej w, w stronę lubię ich. No, znaczy tak skłaniam, prawie, prawie powiem, że ich lubię, ale jestem neutralny, no, no. No, bo chodzi o to, że po prostu, że no lubię ich, ale czasami mi się nie podoba sposób, w jaki yy, mówią w podcaście. Yy, Marynarz, Marynarz, jest taki podcast yy, kolegi mojego strzeladzi, naszy kolegi, znajomego z internetu, yy, na wesoło. Yy, wchodzicie na wesoło.wesoło.com.pl i wy, no i jest ukazuje się wam podcast na wesoło u marynarza. Kolega szczeladzi, może czasem może kiedyś uda mi się nagrać wspólny odcinek z nim. Yy, polecam, polecam raczej yy, świadoczami kretyna jest, świadoczami kretyna. Znajdziecie na świat oczami kretyna COC podcast kolegi groszka. Yy, no który, no powiem, dobra, przyznam się, niezbyt mi się na razie podoba, yy, ale może coś z tego będzie. Czy no, tak, yy, tak, tak, tak. Niezbyt mi się podoba, ale może coś z tego będzie. Nie tak, że niezbyt mi się podoba, nie słucham, ciągle słucham, daję mu czas do piątego odcinka, jeżeli mi się podoba, to subskrybuję, jeżeli nie, no to po prostu nie słucham. Yy, teraz podcast rewelacja, który przewyższył hookafon. Przewyższył Kafon na zbitrę bez Nowe objawienie roku, jak ja żałuję, że nie dałem go w objawieniu roku 2010. Świetny podcast, najlepszy w roku 2010, ich, prowadzi go kilka prowa kilku prowadzących, których no nie jestem w stanie wymienić z nazwy, bo no nie przedstawiają się tak jakoś, znaczy przedstawiają się, ale, ale, ale nie wiem czy głos należy do kogo. Podcast Rewelacja. Dzielą nareszcie odcinki na po 30 minutowe, bo kiedyś nagrywali y, długie odcinki. Ale udało im się to skrócić. Świetny podcast. Wchodźcie na BSQBloxpot.com. Bez, bez -O -O, Rewelacja, polecam, polecam Przeżym. Tak. Jeśli nie słuchaliście, to ścielamy. No i co, co jeszcze mogę powiedzieć? Szybko poleć jakiś podcast, Krzyszmen, poleć, poleć, poleć. Polecam diadlokrację od y, Diadla. Polecam, polecam, muszę, moje trupinki muszą myśleć. Y, właśnie, mam. Polecam Nawagę od Sławka też, świetny podcast. Znaczy świetny, fajny, fajny. Świetny podcast to jest, y, to jest y, bez nazwy. Sławka jest na razie tylko dobry, idący w kierunku bardzo dobre. Nie to co jaskinia. Y, Eskinia głupoty coraz głupsze odcinki wy wyświetla, znaczy wypuszcza w sensie, że takie, no jakieś takie głupawy, no. Skończyłem się. Zacznijmy od tego, że nigdy się nie zacząłem. Może ja powinienem wyrzucić w ogóle cały podcasting, bo coś mi chyba nie idzie, no, choć tak myślę, że mi nie wychodzi po co ja to robię, no nie wiem, lubię to robić, lubię świat podcastingu, no ale nie wiem, nie wiem kiedyś dyktafonem, mikrofonem i się skończy to pieprzenie nie wiem, ludzie mówią, że im się podoba, no ale nie wiem, no nie wydaje mi się, no bo co, od komentarzy, no Hoss, no Hossowi się ma prawo podobać, Sławko, no też myślę, że mu się podoba ale już taki Przemko, no myślę, że tak średnio mu się podoba. Moje przemyślenie Marta, Marcie się nie podoba. Markowi się nie podoba. Pepe, no też myślę, że tak średnio. Bidzeli. O kurde, koniec. Co? Cześć, cześć, cześć. O cholera.